To podcast nie tylko dla orów. Spin 103.8. Krystyna Express. Nie tylko dla orów. Jak są you? charakter Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Nie tylko dla orów nazywam się Hubert... Jak słychać, ulica Szczytowa, śródmieście, centrum, jak to woli, centrum miasta, czyli...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 Pas się trochę tych garów w kuchni, za dzisiaj no, zostaje. Słuchajcie, ktoś musi zostać, żeby ktoś mógł lecieć, tak? Tak, właśnie. Tak to było w chwili, proszę bardzo, oddaję tutaj głos do kierownika wycieczki, który tutaj ma wszystkie bilety w ręku. Chciałem powiedzieć, że to jest pierwszy światowy podcast, pierwszy polski podcast służbowy. Pojedziemy, że tak powiem, w zasadzie w 80% w interesach. Aryk, powiedział, że jedziemy do królowej, na szczęście nie powiedział do jakiej, czy do szwedzkiej, czy do duńskiej, czy do norweskiej. Jest też królowa bona, z tego co pamiętam, tak. ale to się okaże prawdopodobnie w następnym wejściu. Do jakiej królowej jedziemy? Do.. E, jedziemy do królowej matki. Samolot no. chyba już mam odleciał. Samolot w odlecie, a mówi, Słuchajcie, w chwili będzie cześciu komin. Ta, naprawdę? No. Tak? A królowa matka nie zmarła, jakoś tak rok temu, czy dwa? Nie, no jeszcze żyje. Cholera, no. żywotna jest. No. A wasy słuchajcie, okolice Street troszeczkę już się robi ludna, no. troszkę więcej ludzi już wychodzi na zakupy, słuchajcie, dobra, już powoli, już powoli słuchajcie język polski, <grym> tak jest, dobra wiadomość, przestało padać. Już konsumpcja się zaczyna, bo to sobota trzeba przecież kupować, nie? Dokładnie, słuchajcie, słuchajcie macie barbecue, a macie brykiet czy węgiel? E, węgiel. Węgiel, polski węgiel, a właśnie, nie wiem czy wiecie, w Englandii, praktycznie wszędzie można kupić węgiel drzewny, taki w dużych, dużych, dużych worach. Napiszem Polish Call, czyli po prostu tutaj w Irlandii niesamowicie rządzi polski węgiel. Tym miłym akcentem wypowiadamy się. Jeszcze poza miłem przemiona, bo węgiel to Katowica, Katowice to przemion. Dokładnie. Cóż kilka słów na drogę? No więc chłopcy moi drodzy, bądźcie grzeczni, żadnego obciachu nie przynieście nam tutaj orłom. Nie pijcie za dużo. Nie jedzcie za dużo pasztetu. A jakieś prezenty chcesz? E, tak, ja już zamówienie złożyłam tu u szefa. Mam nadzieję, że sklelał za go nie dopadnie. No i chłopcy, no zachowujcie się jakoś, no. Wstydu nie przynieście, siostrze, ile nie. Jasna sprawa, Zuza? Nie bój nic. Będziemy się zachowywać godnie. No. Jak Rzez przystało... W żadne dzielnice, proszę nie chodzić. Czerwone. Dokładnie. A są takie w ogóle tam, gdzie lecimy? Są, są, są. Są. Dobrze, słuchajcie. Podcast nie tylko dla orów Znowu w drodze. Znowu lecimy gdzieś Potem wam powiemy gdzie Trzymajcie się ciepło i bądźcie czujni Bo za chwilę dalszy ciąg wycieczki <mum> Na lotnisko 747 jedziemy, znowu na pięterku siedzimy, w sensie ja już z Was jestem z Filipem i kierowca znowu grzeje jak opętany. Mówiłem autobusem w Dublinie, po prostu Chodzi, choćby coś się działo na tworzy. Nie jest tak zimno, żeby tak grzać, Po prostu turystki siedzą przed nami, chyba, chyba Niemki. Filip, Niemki siedzą koło nas, bo przed nami jest... Ja, na zwei aus, aus Deutschland. No to jedna się rozebrała w ogóle do krótkiego rękawka i w ogóle sobie siedzi jakby była normalnie na majorce, a my tu w czapkach i kulkach ulubieramy. Arku zanim dojedziemy do naszego celu chciałbym Ci się spytać, czy jako orły dojrzeliśmy, dojrzeliśmy i rozwinęliśmy skrzydła, czyli, czyli czy yy, dlatego tyle latamy ostatnio? No pewnie słuchajcie, każdy tak lubi latać. To jest coś z co, celu jak każda rybka lubi pływać. A Słuchajcie, tutaj jak autobus skacze po dziurach, to mamy takie lekkie zachowanie głosu, za, chwilę, za które was przepraszam. To są takie kłopoty techniczne, ale które wynikają nie z naszej winy. Tak więc to, jak to było kiedyś za dawnych czasów, jak to się działo w telewizji, to mi tato mówi, to u nich, to u nich coś się dzieje. No, to u nich skaczą te autobusy, skacze koło i nam ta dziura, tam gdzieś to koło w tą dziurę wpada i mamy takie takie lekkie zaklanie głosu, to oczywiście przepraszamy Was, mam nadzieję, że dotrwamy do końca i autobus do, dojedzie na lotnisko w Dublinie. Tak, ponownie lotnisko w Dublinie, ja już żygam lotniskami, ciągle gdzieś latamy, Rek mam dość. Dokładnie. Tania Finn podcast drogi witamy serdecznie. W tej chwili jest podcast nieba Bo jesteśmy wysoko, wysoko w murach Filip jaka jest wysokość mniej więcej jest 9, 9 km, ale no, zazwyczaj to jest taka wysokość przelotowa, ale dokładnie nie wiem, jeszcze nie mieliśmy Mieliśmy jeszcze update'u od, od kierowcy tego samolotu. Zatem, no wysoko, wysoko, ale ładna pogoda, widać co na dole, więc, więc widzieliśmy, widzieliśmy przemiona jak na rowerze jechał, ale... No, ten... Właśnie słuchajcie, albo przemiona, to nam się w tej chwili zdarzyło tak, że częściej, częściej atamy samolotami niż Przemion jeździć na rowerze. W tej chwili na wysokości 9000 km. I nasz lot jest dzisiaj krótki, trwa kilka na, kilkadziesiąt minut. Powiem mam już w tej chwili cały staw pokładowy pracuje i się uwija, jak muchy w pszczole. Nie, pszczoły w miodzie. Pszczoły pszczoł w miodzie, żeby sprzedać, posprzątać, zamieść, upchnąć, wepchnąć itd. itd. To jest właśnie to jest obraz taniech lotniczych. Na pokładzie ludzie, którzy pracują na pokładzie, po prostu mają no słownie, kilkadziesiąt minut, może nawet niekiedy 20, troszkę może mniej, po pół godziny, żeby po prostu przejść ze swoimi stolikami i mm, zrobić to, co trzeba. Bo też z tego żyją, z tego żyją te linie lotnicze, nich Bywarek. My to nic nie kupujemy. Przypomnę, mamy kanapki z pasztetem, Filip ma. Filip, trzymaj kanapki. Ja mam z Sopocka. Pomidory i, i sałata. I chleb polski za 2,80. 80? To nas zdzielają. Bo, bo mi Zuza kupiła. Słuchajcie, to, jak, widzicie, tak, tak to pożyje, tak to pożyje, mamy dużo dużo prowiantu. Mamy też Kubusie, a kubusie od kogo? Od mamy? Słucham? Kubusi mamy od kogo. W ogóle sponsorem tej wycieczki jest y, pani Zuzanna W, gdyż ona y, Zajmowała się cateringiem dla nas i dziękujemy jej w imieniu tutaj moim i Darka i, i, i, i czterech ludzi, którymi już tymi kanapkami tutaj y, poczęstowaliśmy. Ona po prostu wykazała się, tak jak Państwo słyszeli na samym początku naszej, naszego wejścia. Ona tu jest odpowiedzialna za catering, za Kubusie, za Princesy i za z Sopocką. Dosłownie. Matka Polka, Zuza. Dziękujemy serdecznie. Cały samolot je kanapki. A zaraz takie coś na koniec Filip, Czy możemy zdradzić? Gdzie lecimy? Nie, jeszcze nie zdradzamy, chociaż pewnie ktoś, pewnie Państwo już się tam zorientowali, ale jak Państwo usłyszą taki zegar w tle, to znaczy wtedy dopiero powiemy o co chodzi. Zegar, przypomnę, bez, bez kokółki, bo kokółka strajkuje. To tyle w tym wejściu, dziękujemy, zapraszam na kolejne, a przypomnę jeszcze na koniec, że słuchacie w tej chwili podniebnego podcastu nie tylko dla orów, które znowu latają, niekoniecznie. Wyszy słońca, <grymne> niekoniecznie w własnych siłach. Atrakcyjna grupa to jest tendencyjna. Humor, dowcip, polemika, nie tylko dla orłów. Podcastu klasyka. Kolejne wejście. Słuchajcie. W tej chwili znajdujemy się w autokarze, który wiezie nas z lotniska do centrum, do centrum miasta. Hmm, powiem wam, że... Pogoda nas przywitała typowo pogoda tego kraju, tak więc chmury są bardzo nisko deszcz pada przerywny, ja wczoraj patrzyłem na pogodę to były informacje heavy shower, czyli tu tłumacząc dosłownie ciężki prysznic ciężki prysznic nas czeka ja mam kurtkę bez kaptura, no zobaczymy. mam nadzieję, że się uda tymczasem to tyle z naszego kolejnego wejścia podziwiam krajobrazy jestem pierwszy raz w tym kraju w, w takim a nie w innym Pierwszy raz będę w tym mieście, tak więc podziwiam, a Was zapraszam na kontynuację naszego podcastu tu drogi. Weź karteczkę, weź kajecik, weź ołówek, do nas napisz kilka słówek. Nie tylko ta orów, małpa gmail.com Zatem witamy w Londynie, dzisiaj nasz służbowy podcast. Arku, jak pierwsze wrażenia z Londynu? czarna taksówka po lewej? Sir, Arku. Sir, Arku. Good evening, Arkadius. How are you today? Sir... Jest ser Filip i ser Szepan Szepkowski Ehm... Szczepan Szczep... I don't know. Ja to mówię za am. Jesteśmy już w Londynie, w całym, samym centrum miasta, słuchajcie. Jesteśmy w hotelu, w którym, nie powiem ile, ale kosztuje. 135 funtów w sterlingu. waluta. niego kule biją. Tak, a na szczęście hotel mamy sponsorowany przez yy, yy, hongkongskie biuro. Yy, przez oddział naszego podcastu w Hongkongu. Jak Państwo spojrzą na naszą, na naszą mapę, nie żartuję, naprawdę nie żartuję. Proszę spojrzeć na naszą mapę. Mamy na, na stronie podcastu i takie adres, wielkie adres. adres podcastu, adres oczywiście www, nie tylko dla ruw.com pisane razem. Jak Państwo spojrzą na naszą mapę świata, to przy Hongkongu jest takie wielkie czerwone kółko I naprawdę mamy słuchaczy w Hongkongu, dlatego żeby nam jakoś to urozmaicić i umilić, nasza zaprzyjaźniona grupa z Hongkongu postawiła nam wyjazd do Londynu i ten hotel za 135 funtów ze śniadaniem, Arkadiuszu, ze śniadaniem, Sir, Arkadiuszu. Sir, Filip, ale na koniec słuchajcie, to nie ma, nie ma, nie ma lekko. W zeszłym tygodniu w Amsterdamie, w tym tygodniu w Londynie, a za tydzień w Hongkongu, tak jest. Sponsoruje nam również wyjazd do Hongkongu. Tak, ja planuję do Hongkongu jechać, ale na późną jesień, osobiście, tak na wakacje. A za tydzień jedziemy, jedziemy no, pracowniczo. Ale to się Państwo dowiedzą oczywiście. Oczywiście się Państwo dowiedzą w następnym podcaście. Znaczy, może nie w następnym, bo, bo Hongkong będziemy mieli dużo materiału i, no, trochę to będzie montowania. i W każdym razie usłyszą Państwo podcast z Dalekiego schodu. Sir Arcadius, where are we going? No Tak, jest. Właśnie idziemy przepięknymi ulicami, centrum Dublin, e, Londyn. Wróć! Co wam co słychać? Nie wiem, wszystko wygląda tak samo. Czysto ładnie, pięknie. Pogoda typowo angielska, czyli pochmurnie, wiecznie nie pada na szczęście. Padało w Dublinie. Idziemy w kolejnego parku. Express Square Park, jakiś. Filip pójdzie do przodu, pewnie mi zrobi zdjęcie. Zaraz słuchajcie, Idziemy na metro. Idziemy na metro. Ja już nie jechałem Underground w Londynie. Idziemy na metro, czytamy ponoć w linię zieloną. Tu się, tu się metro nazywa underground. Ale czemu on masz jakiś niemiecki akcent? Ja? Nein, keine, keine deutsche akcent. Za, za dużo mamy słuchaczy w Niemczech chyba. Ja takich, z z z z tak zwanych lekkich dewotek. Co Za dużo słuchają i się do pracy spóźniają. I cię, <laughs> pozdrawiamy. Bo się się z podcastu, samosia.com. Dobrze, słuchajcie, idziemy teraz na stację metra. Idziemy na metro, idziemy na, na kolejkę podziemną. Słuchajcie, w Anglii cały Londyn jest centralnie podziemny. W ogóle to jest drugie podziemne miasto. Oni już to metro budowali, kiedy w Polsce się tłuchli. Polacy po... mieszka. pod Grunwaldem z Niemcami. Oni już budowali metro. Tak Słuchajcie, to jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo, mnóstwo metra. Jakby to się spojrzał w ogóle na, na akcję. Jak to metro wygląda? Jest, skończymy to, to wejście i spotkamy się no, Pewnie już wieczorkiem gdzieś w pubie albo coś Nie no, spotkamy się jeszcze w metrze Spotkamy nie? się w metrze No tak więc idziemy co, na przykład jest kolega, gości i RSJTD, Taka rejestracja niemiecka Tak, turystów jest pewno, słuchajcie Londyn jest pełen W ogóle obszarajowcy, wszyscy są kolorowi Jest Victoria Station To jest? Idziemy na Idziemy na y... metro See you later. Książki skargi ze żaleń nie mamy wcale, ale gdybyś chciał napisać do nas jakiś żale. Weź w rękę, ołówek. Ołówek, weź w rękę. I zaśpiewaj piosenkę. No i skromni do nas kilka słówek. Nie tylko dla orów at gmail.com Ołówek. ołówek. Drogi Filip, halo! Niewiele słychać, proszę Państwa, bo metro um, Underground hałasuje. Hałasuje, słuchajcie, jesteśmy w tej chwili w podziemnej stacji. Nie, już my jedziemy, to jesteśmy w podziemnym w ogóle pociągu. Jesteśmy w ogóle w, lift, w metrze zielonym. Jedziemy z tej stacji Victoria na Broadway. Ile to było? Ealing Broadway? Ealing Broadway, uh, a jedziemy linią uh, District Line. District Line, tak, to jest linia District Line. Jedziemy w ogóle do... Brod... I link brodowy to jest, co to jest? Polska Stolica... Nie, Polskie... Pol Polish Town w Londynie? Jackowo. <laughs> Jackowo. Jedziemy właśnie... E, jedziemy metrem. Ciemno, nic nie widać za oknami. Jak tu coś próbuję zobaczyć, Nic nie widzę. Mam nadzieję, że dojedziemy. Słuchajcie, bardzo mi się tutaj w tym mecze podoba, bo w tym mecze mają drewnianą podłogę. No to jest... Nie, ja nic nie powiem o tym, bo to wygląda jak na statku trochę. Tak. To są, to widać, jak to metro jest stare. Czyli jeszcze raz powtarzam. Myśmy się tłukli pod Grunwaldem, a w Londynie już mieli metro. Idziemy, ja dojdziemy za rogiem, skręcamy i będziemy już pod Georgia. Haku. Nie tylko dla orłów. Tego teraz słuchacie w tramwaju, na imprze, albo na chacie. Słuchaj. Dobry wieczór wszyscy. Dzień dobry. Witamy, witamy. Z 15 minut do ósmej tu w Londynie, czyli 15 minut do 9 wieczorem w Polsce. Tak już przemysłowo możemy mówić. Jest tu George Matok. Niektóry z Państwa z, z, z Was raczej zna Joasia Figlak, co jest news editor Radia Orła, najnowsze media polskojęzyczna w Wielkiej Brytanii. Jest to dla nas. Bardzo istotny i przyjemny dzień, ponieważ tak samo e, w przyjemności wspominam, że Dzień Polski, najstarsze czasopismo w Wielkiej Brytanii, na Wyspach w ogóle. E, dzisiaj jesteś 65 czy 66 lat, tam są różne dyskusje o tym, ale tak czy inaczej, jestem. parę lat starszy w od w ode mnie, w tak, w tak czy inaczej. E, no cóż, ja może Joanna resztę ja no to Ja powiem tylko tyle, że naprawdę jest nam szalenie miło, że tutaj wszyscy jesteśmy razem z Wami. Cieszymy się bardzo, że do nas dotarliście wszyscy. Bardzo nam, bardzo nam miło i dziękujemy, dziękujemy, że jesteście z nami. Dziękujemy również specjalnym gościom, którzy do nas przybyli właśnie na tę imprezę, a także naszym DJ-om, prezenterom i dziennikarzom, którzy tutaj są. Z naprawdę staraliśmy się, żeby to nasze spotkanie dziś wypadło jak najlepiej i mamy nadzieję, że będziemy się świetnie wszyscy razem bawić. Dziękuję. Spójrz na lepszą stronę życia omu, nie tylko to nagrywa. Dzień dobry serdecznie witamy. My tutaj jesteśmy z Dublina. Tutaj pan, ten pan co tak miał taki niepolski akcent trochę zaprosił nas żebyśmy tutaj przyszli do państwa i porozmawiali i właśnie tutaj znaleźliśmy jednego z prezenterów proszę się przedstawić Krzysztof Wiatrowski wszystko Krzysztof proszę bardzo tak. tak czy pan tutaj w tym radiu udziela głosu? Tak, udzielam dużo głosów, bardzo, dużo Tak. Dobrze. dobrze, chciałem się spytać co pana tutaj tego radia sprowadziło. Oprócz oprócz głosu oczywiście, który słyszymy, że jest bardzo kuszący. Ta, ta, ta, bardzo dobry jest głos. Tak. Zostałem wybrany z proszę setek kandydatów. Tak. Czyli, czyli był casting, tak był casting, bo dużo kandydatów. Ile, ile było rund do przejścia? Czego? Rund do przejścia. Rund. O! No dużo, dużo, dużo rąk mieliśmy, 15. No już nie pamiętam, bo 7 zapomniałem. Zapomniałem, przepraszam. A czy George był wymagający podczas tych rund? O, bardzo, bardzo wymagający, wyjątkowo. Eee, co ja będę tu opowiadał? Długa historia, Naprawdę. Dobra, mamy czas. Mamy czas. Eee... To było aż 15 rund, z tego się nie pamiętam, e, więc e, to jest naprawdę tak długa historia, że chyba nie jestem w stanie opowiedzieć tego w ciągu, ile mam czasu, panowie. To mm -hmm. a, a prywatnie z Polski? Z Polski jestem z Krakowa. Krakowa, z Krakowa a tutaj Krakowa. Tutaj jak długo? Mieszkałem w Dublinie przez a... 8 miesięcy. A gdzie? dokładnie? W, do e, w którym miejscu? E, mieszkałem w Trinity College, w Akademiku. Oh. Oh. To ładnie. Czyli witamy tutaj bratnią duszę irlandzką, aczkolwiek... Myślałem również już... Kork przez ostatnich no. 4 miesięcy. Bardzo sympatyczne tak. miasteczko. jak gdzie mieszkacie? Dobrze. Tak, tak. Właśnie tak. nam tutaj brakuje dzisiaj trochę Kork Screw, bo tak. ludzie przynieśli wino, a nie ma Kork Screw, czyli nie ktoś, ma, ktoś poszedł i, i, i, i nie doszedł. Próbujemy zębami. Próbujemy zębami. Jak kolega szanowny dowiedział się o radiu? Dowiedziałem się z internetu dokładnie rzecz biorąc, a odpowiedziałem na ogłoszenie, przyszedłem, rozmawiałem. Widzę, aparicja jest bardzo, bardzo, chociaż jak już wspom wspominaliśmy, że radio to teatr wyobraźni, tak, niewątpliwie i tutaj stoimy z, z Arkadiuszem przy bardzo przystojnym i urokliwym mężczyźnie. Panowie, panowie, panowie, panowie, panowie. Ja, panowie. ja powiem, że obydwaj, tak się mówi, mamy czapki. Tak, mamy czapki, bo tak, każdy radiowiec powinien mieć znak rozpoznawczy. Tak. Czapka, bisiorek. Tak, e tylko Arek ma czapkę przodem do przodu, a kolega ma czapkę przodem do tyłu. A Filip ma koralę, nocznie przez nie może oddychać. Ja osobiście lubię polepszać sobie swój głos, e, na przykład e, paczką papierosów, nie powiem jaka firma, dobrze też działa. Kobieta? Ja, cóż cóż, cóż można powiedzieć, bardzo dobrze działa, bardzo dobrze działa, Bardzo dobrze. Działa. męczy czasami, głos można stracić. To zależy co z tą kobietą tak, tak, tak. mamy do powiedzenia, czy do zrobienia, ale wiesz, to jest taka sprawa, że można sobie stracić głos, ale, ale dwie puszki piwa i to polepsza głos, każdemu radio w polecał polecam. Dobrze, dziękujemy za rozmowę, dobry, bardzo miło. Dziękuję również czy... Pozdrawiam to... Dublin, Cork i całą Irlandię. Dobrze. Y... Od kogo, przypomnijmy? a Krzysztofa Katrowskiego z Radio orła Dobrze, i czy mamy jeszcze jakiś tutaj innych prezenterów? Ile w ogóle jest prezenterów w radio? W sumie jest nas 17, 18. Aż w oj, tylu? Oj, oj. To co chwila się zmienia. Każdy jest Ale się, George, każdy... George wywala to ile kogoś i przyjmuje nowego, czy... Nigdy, w życiu, no. w życiu. Każdy może tu się sprawdzić. Każdy. Każdy. każdy ma swoje miejsce. Dobrze. dobrze, musimy potem znaleźć kogoś, kto by powiedział coś na George'a takiego, że jaki on jest, nie? My nic na szefie nie mówimy źle. Aha, no tak, dobrze. Każdy yy, szefie, nic nie mówimy źle na co o ciebie. Dobrze, mówił? Krzysztof Jatrowski. Dobrze, Krzy Krzysztof Jatrowski powtarzam. Dobrze, nie mówimy źle. Prosimy o premię. Prosimy o premię. Tak, tak. E Krzysztof Jatrowski, powtarzam. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo Jak się tutaj znaleźliśmy, widzieliśmy Pana jak Pan tutaj z kablami walczył, chcielibyśmy się dowiedzieć co się stało. Rozmawiamy tutaj z redaktorem technicznym tego radia. No ostatnie możliwości, żeby zamontować te głośniki było na tą imprezę, tak. więc to były tylko takie małe, tak, tak, drobne tak. dopięcie. A czy Jack Mono w końcu się znalazł? Znalazł. Się. No dobrze, to dobrze. pozytowałem i widziałem. Polak wszystko potrafi. Dobrze, jak tutaj w radio? No jak to panu powiedzieć, ja pracowałem pierw w tym Radio hey Now z panem Ruszczyńskim, który wywalił wszystkie do, dookoła, tutaj większość ludzi to jest ex Radio Heinau, ludzi, którzy tworzą radio, e, ci ludzie nie zauważyli, że radio to nie jest nadajnik, nie jest miejsce, a ludzie. Ja zawsze powiedziałem, że my tworzymy radio dla ludzi, a ludzie z, z nami, bo nie ma, nie ma spójności. I tylko na tej zasadzie może to radio zadziałać i, i być naprawdę dla ogółu. Tak, tak, polecamy podcast ostatni Borysa Krózielskiego o radio właśnie, mm. a propos ludzi. Dobrze, czyli radio Hejna, no, my też słuchaliśmy, radio można, że tak powiem, ściągnąć. No ja tak, to, tak, to początki, no, ale Orzel rozwinie skrzydła i przepraszam, przykryje. Bo mamy, mamy to, co najważniejsze. Powiesz do dookoła, ludzi. młodych, i Młodych. Mamy, mamy pomysły, mamy, wiemy co chcemy. Przypuszczam, że będziemy o wiele szybciej niż ktokolwiek na antenie FM. FM? FM. Ja, przepraszam, przedstawię się, jestem byłym piratem FM więc wiem dlaczego mówię, że ja FM albo będziemy normalnie, albo no. nienormalnie, no są dwie drogi tutaj mamy przyjemność rozmawiać także z Arkadiuszem, starym ircowcem starym star, krótkofalowcem krótkofalowcem, o, przepraszam, no to dobrze, no, to, to właśnie też a ja chciałem chcę dodać, bo w tej chwili Radio Orła jest transmitowana przez internet, tak jak wiemy czy panu, pan uważa, że internet to nie daje tak samo takiego samego zasięgu jak FM? Ej, przepraszam, powiem panu tak FM jest bardzo ważny między godziną 8 rano a 10, czy do 11, kiedy jadą ludzie w samochodach, tam nie ma internetu, A tak samo między 5 i 7, właśnie to są najważniejsze godziny dla nadawania dla FM. Natomiast internet jest bardzo fajną sprawą. Ja uważam, że te media są słabo rozwinięte, że damy jest o wiele więcej możliwości. Ja uważam MP4, na żywo impreza, że ktoś nagrywamy, ludzie siedzą w studio, widzimy ich, słyszymy, ludzie... To jest bardzo interaktywne. Ja uważam, że to jest fantastyczne. No. Uważam, że ktoś... Dziękuję wszystkim, że istnieje internet, że przyspiesza, że ma coraz szybszy, łatwiejszy dostęp, szybsze przekazy, że będzie nie tylko... To jest właśnie moim zdaniem... Ja panu powiem tak... Uczciwie. Jestem w Radiu Orła, a prawdziwie jeszcze po prostu nie wiem, no, bo to jest jakiś... Bardzo jestem skrzywdzony przez Radio Heina i przez Ruszczyńskiego, który był bardzo nieuczciwy do nas, do ludzi, shareholderów, których oszukam. No więc, ale to nie ma znaczenia, bo życie idzie do przodu. Ja uważam, że lepsze radio, nie, musimy, nie będziemy z nim walczyć, żeby go oczerniać, nie. On po prostu przegra naj, najgorszą bronią. Czyli, że radio zrobimy lepsze, audio, naprawdę O to chodzi, słuchajcie. E, czas zaleczy rany. A e, chciałem zapytać się, czy słysza pan o podcastingu, o podcastach? podcastach, na, na czym to polega, było? Właśnie podcast jest taką audycją, którą, e, która niekoniecznie występuje, występuje w radiu, występuje na internecie. To jest audycja, którą się ściąga do komputera, potem się odsłuchuje, bo właśnie rano, siódme rano, dziesiąta rano w pracy, w samolocie, w metrze, to jest, samolot, konie... to jest świetna sprawa, no to znaczy to jest, a jak to mówię archiwum. Tak, to, to może być tak właśnie nazywać, przypuśćmy Radio Orła coś się ciekawego nadaje audycję, przypuśćmy otwarcia tej imprezy i za dwa dni. George puści to modycję do osiągania sobie sieci, ktoś sobie tego przypuśćmy nie wcześniej nie nagrał lub tego nie odsłuchał. Tak właśnie działa nasze, nasz podcast. My odcinek puszczamy, w sensie nagrywamy wcześniej, potem się go montuje. On sobie wieś na internecie. My, nie, ktoś, nigdy się nie zawiesza, ktoś go tak jest, nigdy się nie zawiesza, nigdy prądu jest tak, nie jest. Wiemy, jest. tak jest, nigdy prądu nie brakuje. Tak więc, a po, proszę nam powiedzieć, czy było dużo pracy przy, przy wystartowaniu tej, tej rozgłośni, czy było po prostu dużo pracy, żeby zaistnieć, no, na razie w eterze internetowym? No proszę pana, powiem panu w ten sposób, że... Ponieważ już robiłem przy Radiu Heino, ja składałem Radiu Heino, więc dla mnie już jako, że już powiem, przeszedłem pewne te, nie powtarzamy tych samych błędów co w Radiu Heino. Mamy lepszy serwer, wiemy jak używać programy, wiemy, mamy lepsze karty, składamy w ogóle własny komputer, nie, daję, nie, nie kupujemy kupnego. Mamy Mixer Digital, to lepszą wersję niż oni mają. Po prostu oni zeszli nawet z Digital do analogu, bo nie umieją po prostu tego obserwować. Aż, aż tak było. No, aż tak było. No ja pamiętam, dzięki mnie ja załatwiłem im super mikrofon, jak pan zobaczy tam u niego AKG, to Pani jest... Go... Chciałem, taki czerwony? Jest to jest, od jest właśnie, jest, e, to jest lampowy, bardzo piękny, ciepły, ale oni ciągle go nie umieją nawet wykorzystać, no przepraszam, to są możliwości większe. Tak. A co się z ciekawości, ile, ile słuchacz naraz może słuchać z Radia Orła? W sensie, ile macie tak jakby no miejsc na serwerze? Ja panu powiem, e, w sumie na serwerze to nie jest ograniczenia. Ograniczenia są finansowe, tylko, że jeżeli nam wejdzie więcej, będziemy musieli o więcej płacić, bo to jest takie koszty, nie? Ja panu ja powiem, ja jestem i, i nie wiem, ja tak wrócę chwileczkę do tego hejna, bo trochę się ten. Tam serwer był bardzo zły, zawieszał się. On ma ten 651 live który jeżeli weszło 20 osób, natychmiast podnosili im ceny. Aha. I wiecie pan, ja byłem jedynym jedynym elek elektroakustykiem jak kończyłem College of Engineering w Londynie. W Londynie. Tak. I, I mój dyplom do dzisiaj jeszcze jest u uczciwskiego. Dziś na no, ścianie. Jeszcze na ścianie, bo nie mają innego. Tak. A nas wiecie, ile ile może na nas słuchać słuchaczy? Czy już mieliście takie testy? Proszę pana, to jest trudno wejść. No, Przy internecie zależy od serwera, od możliwości. Raczej uważam, że kilka tysięcy może wejść. No bo na przykład polska radio program trzeci w goziach typu Lista przywołów. no ja nigdy się nie mogę dostać na serwer, i zawsze jest serwer busy, nie? Proszę pana, tu jest jeden sekret, którego poznałem właśnie w radiu, to się nazywa Radio Set. bardzo ciekawe. A prawda? wiem, perkas I oni zrobili kilka radii w różnych serwerach i ten, mój plan jest między innymi to samo, żeby zainstalować je, bo dzięki temu Kliknie się radio Z, a radio Z Poland jak się nie wejdzie tam, to się wchodzi gdzie indziej. Tak jest, po prostu ktoś słucha i ja po prostu powiem wam o co chodzi. Słucha się tego radio od kogoś. Po prostu ktoś słucha serwera z Warszawy, a ty słuchasz od tego kogoś, bo on już ma, ja mu to on tym że to jest coś w stylu odepnijkę. No tak, no właśnie I, i, i to jest na tej zasadzie, nie znaczy chodzi o to, że raczej się zainstalowuje w dwóch serwerach przynajmniej, żeby, żeby, to, żeby to mogło być ten, jak to się mówi, ma się backup, to jest ważne, nie? Ma się backup, fajnie, słuchajcie, dziękujemy z nami, był przez tą chwilę naczelny główny monter technikowy. No wie, ja też jestem DJ, je nocne programy prowadzę. O, a jaka muzyka? O, no, wie pan, to jest muzyka właśnie dla, taka bardzo wy, wy, wy, wy, wyszukana, no raczej dla takich ludzi, którzy... Dla mocnych których... marków. No tak, ci co lubią Kim Crimson, Pink Floyd i Led Zeppelin, co pamiętają Genesis jeszcze z Peterem Gabrielem. No to, to Led Zeppelin mnie... No, Dziękujemy i mieliśmy przyjemność z Panem Tomasz Perek się dla wszystkich słuchaczy. Z jakiego to radia? To jest podcast, nie A. tylko dla orów z Dublina, z Irlandii, no, specjalnie na, na godzinnej wizycie w Londynie. No to wszystkich pozdrawiam, jeżeli Wam się uda wejść na internet, dawni moi słuchacze z Nowego Jorku, to Wam pozdrawiam, bo ja będę nocne programy wracam z powrotem na antenę, tylko tym razem rozwijam skrzydła u orła. Dziękuję. Świetnie, dziękujemy. Nie tylko dla orów, trochę inne radio. Witamy po raz kolejny, mamy przyjemność na pewno z najpiękniejszą kobietą tutaj w Radiu Orła. Czy głos Pani wydaje w radiu? Próbuję wydawać z sił. Tak. Rozmawiamy z szefem programowym tego radia? Można by powiedzieć, tak. szefem programowym, mogę też być studio menadżerem, mogę no. być kim sobie zażyczycie. Nie, no chcemy, żeby była dzisiaj tylko prawda i tylko prawda. Ja zawsze mówię prawdę, nigdy nie kłamię. Tak. Czyli to radio nie kłamie, tak? Staramy się nie kłamać, oczywiście. Dobrze. Jeżeli ktoś nam uwierzy, to już jest ich sprawa. Czyli serdecznie witamy, prosimy imię, nazwisko, wymiary, dowód osobisty. Takie podstawowe rzeczy, żeby słuchacze widzieli. Nie ma problemu, wszystko podaje. Jak mówiłam, prawdę mówię. Tak. Ej, nazywam się Joanna Figlak, mój numer buta to 39, jeżeli ktoś chciałby mi sprawić jakiś fajny prezent w rodzaju, w postaci butów, to z chęcią jakieś czułenka, czerwone najlepiej. Mam Dobrze, taką to byle wygodne, tak? Byle wygodne do Dobrze. handlania po studio. Dobrze, serdecznie witamy tutaj w tym radiu, dziękujemy za zaproszenie i chcielibyśmy się spytać, jak się Pani tutaj w radio znalazła, bo już pytaliśmy dwóch naszych gości. Czy, czy to urok George'a tutaj panią sprowadził, czy po prostu ogłoszenie? Najpierw tak. Dziękuję bardzo, że tutaj jesteś. Jestem naprawdę szalenie, mimo że tutaj do nas dotarliście. Po nagrodę, przypominam. Po nagrodę tak od kolegi Andrzeja, musisz tam wiesz go. Jako... Ale to ja no, widziałem, bóg. że koleżanka się całowała z innym. dostałeś przecież. Taki trochę... Nie chciał. No właśnie, nie chciał. On jest, no, Arkadiusz jest bardzo... E, wczoraj, bo, bo państwo pewnie nie są w temacie. Wczoraj ja byłem pierwszym słuchaczem, że się do radia dodzwonił. Wprawdzie nie byłem na antenie, ale zostało mi obiecane, słuchacie, długopis papieżem. No i co? Przyjechałem tak drogę. Długopis z czym, przepraszam? Z papieżem. Chyba ci się przesłyszało? Zobaczcie. <laughs> Miałaby być, miała być papieżem, to miała być nagroda w konkursie na pierwszy telefon do, do studia, naprawdę nie na żywo. No. I kto się dozwonił? Gdzie my mamy wtyki? No. Dublin, Londyn, mamy bezpośrednią linię z George'em Dobrze, wracając do tematu króciuteńko, bo tutaj pani pełni obowiązki domu, jak się pani znalazła tutaj w radio i, i jak się pani tutaj znajduje. Wyszłam po schodach na górę i jestem. Tak, to jest to, co mówiłem na samym początku. Radio tego nie oddaje. Radio jest teatrem wyobraźni. Uroda i głos, proszę Państwa. Uroda i głos. Po prostu George był na pewno, tak jak my, zaaferowani. George jest wspaniałym człowiekiem. Dziękuję mu za to, że jestem tutaj. Właściwie to dzięki niemu tutaj jestem w tym radiu, naprawdę. Cieszę się bardzo, że go poznałam kilka lat temu. dobrych kilka lat temu tutaj w Londynie. I jak się tutaj znalazłam? Pewnego dnia George z pomysłem zadzwonił do mnie i zaoferował mi współpracę, żebyśmy razem stworzyli właśnie Radio Orła. I jesteśmy. A propos tego, że tutaj Pani mówiła dobrze o George'u, prosimy George o podwyżkę dla, dla Asi. Ehm, nie, no, ja nie będę tego ciągnęła za kieszeń. To jest naprawdę dobry chłopak. Dobrze. Dziękujemy bardzo i pozwalamy, że tak powiem, wrócić do obowiązków. I szukamy następnych klientów do rozmowy. Dziękuję bardzo. Nie? Weź długopis, weź karteczkę. Czasu znajdź też, chwileczkę. Napisz do nas list malutki, kochaniutki. Nie tylko dla orłów. Małpa gmail.com Dzieciu? Tak, macie? proszę siedzieć. Tak, My coś. będziemy sobie sami. Postajemy. Dobrze po Polsku, czy po Po Polsku. Serdecznie witamy, znaleźliśmy kolejnego, że tak powiem gościa, czyli, Nie czyli gospodanza. gospodarza. No właśnie. I serdecznie witamy i dziękujemy w ogóle za zaproszenie. ale, ale zanim zaczniemy, chciałbym, żebyś już, tak powiem, przeszliśmy na ty. Chciałbym, żebyś powiedział coś o sobie, bo wszyscy znają Radio Orła, wszyscy znają większych prezenterów, a w zasadzie ty jesteś. Chociaż Asia nam mówiła, że jesteś wspaniałym i super człowiekiem, znacie od paru lat. Też mówiliśmy o podwyżce dla niej. I, i, i, I chcielibyśmy się coś dowiedzieć o tobie, dla słuchaczy, jak długo jesteś w Anglii, w Londynie. Ja, ja w sumie, z Arkiem też nic nie wiem, więc taki mał, ma, krótki rys. W sumie jestem bardzo długo w Londynie, bo urodziłem się tu. No Już jestem za to, już nie chcę naprawdę mówić, ale dochodzę do 39 lat tu, czyli także polskiego no, rodzice Polacy, czyli z tego powodu nauczyłem się po polsku, a jak poszłem do szkoły, miałem 5 lat, to tutaj nauczyłem się po angielsku i to może zbyt dobrze wyszło, bo mój angielski za to jest czysty. Tak, słyszeliśmy bardzo, bardzo. No, dziękuję. Tak, dziękuję. Akcent, dziękuję. Akcent jest perfekcyjny. No, no i także... E, postanowiliśmy te radio otworzyć, jestem w ogóle, bardzo cieszymy się, że nie tylko na Orłów Przelecili tu, może to jest poprawne słowo, fruneli tu w stronę i że jesteście tu w naszym gniazdzie dzisiaj. Same Jak, orły, bo nasza nazwa no. też jest taka orłowska, aczkolwiek, aczkolwiek. No, wspaniałe. To może być, że to było jeden z zaletów tego, co Was mnie e, tak skusiło, żeby do Was być w kontakcie i zaproponować takie współpracy, bo e, pomyślałem, ta nazwa to jest fantastyczny taki anti-nazwa do naszego <laughs> e, i pomyślałem, no czemu nie? Może być nie tylko laorów, ale laorów też. Co prawda, wymyślając tą nazwę dla naszego, wtedy to był tylko mój podcast, dopiero Arek z czasem się dołączył, został zaproszony i został przyjęty, bo było kilka aplikacji, sugerowałem się nazwą programu kiedyś w Trójce. Nie wiem, czy słuchałeś, po 22 był program nie tylko Daurów, MANN. Wojciech i taki rozrywkowo kabaretowy program w trójce w radiu polskim nie wiem czy pamiętasz w każdym razie tym się sugerowałem, no jakoś tak nazwa przeszła i nie było praw autorskich no i tak to zostało, zatem zatem troszeczkę wiemy więcej o Tobie, a skłonności radio telekomunikacyjne, skąd się wziął, wziął pomysł, że, że, że radio? Że radio, w ogóle radio internetowe w tym momencie, tak. ale mamy y, zamiar, żeby wkrótce też byliśmy emitowane przez FM. Tak, rozmawialiśmy przed chwilą z, z kierownikiem technicznym, tych, o tym, tym człowiekiem od kabli, co, co szukał Jacka Mono i znalazł, znalazł. Mhm. Tak, no dokładnie. Ym jak mogę powiedzieć, tak jest, on powiedział e, rację, powiedział, że e, cel jest, żebyśmy byli na FM, w tym momencie są niektóre inne e, grupy, e, takie jak e, Pakistańczycy, Indianie, Grecy, e, Turcy i wszystkie mają swoje radiostacje FM, no, także, tak mają, nawet Irlandczycy mają, tu właśnie, w Londynie, mają swoją radiostację, e, czyli wiesz, zdecydowanie tyle jest Polaków przecież, to jest hmm. po prostu... Embaraz dla mnie, że do tego czasu nie ma takiego radia na FM, a jest to ogromna szansa, ale żeby zrobić takie radio, to nie jest, że przyjdzie jakiś inwestor z zagraniczny i pomyśle, a to jest dobry pomysł, zrobię tu radio. Tu trzeba naprawdę znać y, dobrze ten community, to środowisko, y, wiedzieć jakie, jakich ludzi zatrudnić, to jest o, oczywiste, ale nie tylko, to też musi być ta mentalność tych ludzi, żeby wiedzieć jak ja, bo Polacy co tu są troszeczkę inaczej zachowują się jak Polacy w Polsce. Tak, tak, wiemy to, że tak powiem z własnej autopsji, no. jak tu się mówi, że, że Polacy na wygnaniu, nawet się tak wyrażę, są zupełnie inni niż Polacy taki, tacy w Polsce. Wydaje mi się, że, że trochę złych rzeczy nabywają na imigracji na, na i stają się tacy troszeczkę, nie wiem jakiego słowa użyć, tacy... Mm, no, gru, może nie grubiańscy, ale tacy, tacy dziwni, mało sympatyczni. To, to jest moje oczywiście zdanie. Nie wiem, nie wiem jak tutaj w Londynie to bywa, ale to ja, ja mogę powiedzieć a propos irlandzkich klimatów. No, ja właśnie słucham oczywiście waszych e, e, podcastów i to bardzo szczególnie, ponieważ teraz e, zaangażowaliśmy, żeby mhm. was emitować w naszej. Bardzo zapytań. szczególnie, żebyśmy tam żadnych <laughs> brzydkich słów nie mówili czasem i, i programowo byli pozytywnie nastawieni do świata. No, może być też negatywnym. Ważne jest, żeby prawdziwie. Um, co nam w ogóle cieszyło o waszym programu jest, jest to trochę tej satyry, w tym trochę dowcipu śmiechu. Um, no wiesz, byłem pod wrażeniem, że kiedyś wspomnieliście o bogatych Irlandczyków i wspomnieliście o, mogę to powiedzieć, o Mike'u Flatley. I ktoś z was powiedział, że to jest komedian. Ja A, tak. To ty ja okay. powiedziałeś. Przyznałeś, że dzisiaj jest The Confession. E, I także byłem pod wrażeniem, bo oczywiście on jest słynny timeshop. Z Riverdance. No z Riverdance przecież, tak? Jest. Z Eurowizji, co tak. akurat tak. istotna data, bo dzisiaj wszyscy e, oglądają Eurowizji. Ja nie wspomniałem nic e, tu w naszej rozmowie na, e, z publiczność, bo mm. ja wiem, że jakby chodziło że dzisiaj z Eurowizji, że zaraz by wszyscy uciekli do tak. domu na telewizor. Chyba. Ten pan z zielonymi włosami reprezentuje Polskę? To znaczy ich troje niestety nie. E, nie, nie kwalifikowali na finał, no, no. wypadli z tego powodu, no niestety. Całkiem zdolna pisaka Ja uważam, że nawet lepsza o tej, co e, wyrącali 3 lata temu. Więc... Kajne Grenzen, ja. Poz to, nie, pozdrawiam nie. tutaj samo Samosie, Kajne Grenzen. Fol follow my heart, naj najnowsza ich yes. pisemka. Myślałem, że całkiem wieś, komercyjna, taka jak w Eurowizji, przebijają normę, nie taką pisałą. Czyli Aha. Ja byłem zdziwiony po prostu, że nie, nie dotarli właśnie do finału. Czyli, bo to ja z Eurowizji nie bardzo jestem obyty, czyli powiedzmy, tam jest 20, 50 krajów w Europie, i oni, i, a może występować tylko ze względu na długość tego koncertu 24 i oni tak. nie weszli do tego głównego koncertu, tak? Tak jest, taki semifinal, czyli Aha. taki ten i, i niestety nie, nie, już Aha. nie dali tego. I ten co są jakoś sześcioro najniższych punktów, co dostają Aha. w dzisiejszym turnieju to nie będą proszone o powrót Aha. w następnym roku. Aha. Czyli są takie automatic disqualification na następny Aha. rok. No także nawet Polska też kiedyś gościła się tym automatyk desporku. Czy Przypominam, że Edyta Górnia kiedyś miała drugie miejsce jak a. Polska, jak Polska y, debiutowała w konkursie, a ze względu na to, że debiutowała, Edyta nie mogła wygrać, a miała w zasadzie najwyższą, naj, najwięcej punktów. No ja w ogóle jestem wielkim fanem Eurowizji i mam nadzieję, że trochę powiem na antenie dzisiaj na ten temat w ogóle, bo e, ja już to śledzę od, no nie wiem o lat, ale długo. E, I powiem Ci tak, że tak, ja pamiętam, to był 94 rok, kiedy e, Górniak była tutaj. W ogóle jest jedna z naszych sąsiadków, ona mieszka tu w pobliżu... E, tak, jak z... widzieliśmy ją, jak szła tutaj w parku z psem swoim. Edyta Górniak. No, ale przytyła jakiś taki temp. ona po tej ciąży przytyła. A, a słuchajcie, e, nie wiem, czy wiesz, taka mała ciekawostka, Irlandia reprezentuje w tym roku Brian Kennedy i Brian Kennedy, ee, w sumie to jest taki układ w tej chwili w Irlandii. Cała Irlandia kibicuje polskiej drużynie na mundialu, a cała polska społeczność w Irlandii kibicuje drużynie irlandzkiej na e Eurowizji. To taka ciekawostka, Brian Kennedy, wiem, że tam sporo dostało głosów od Polaków w Irlandii, tak więc taki przerywnik tak tak. w tym. Super, super. No Irlandia to chyba już przesysł ma z tym konkursem, bo już oni już tyle razy wygrali, że już błagamy, żeby nie więcej, bo nie mamy pieniędzy, żeby właśnie już utrzymać taki festiwal. Czyli to jest dla Irlandii to jest dosyć dobry temat. Słuchajcie, w Irlandii każde dziecko od kołyski śpiewa. <laughs> od kołyski śpiewa, nie ma smoczka, nie ma, nie ma zabawy, tylko po prostu śpiewa, gra na gitarzu i tak dalej. Stąd tyle talentów i w, i w irlandzkich. Wydaje się, że prawdopodobnie w Irlandii artyści chyba najwięcej razy w historii Eurowizji wygrywali ten konkurs. Ale wróćmy do Radio Olła. Tak, wróćmy. George, chciałbym się spytać, e, czy jakiś z zawodu, masz jakieś konekcje z Radiem, coś takiego, bo, bo... też bym chciał wiedzieć na przykład? Tak, to jest, ja jestem w ogóle dziennikarzem, pracuję dla Angielskiej Agencji Prasowej e, i także no, mam tą przyjemność, pracowałem już w Radiu już kiedyś, e, na początku, to było w 1988 roku, to pracowałem na Hospitalu, czyli w szpitalu, taki jest jako wolontariusz. Miałem na audycję Nice and Easy się nazywało, w 9 wieczorem, zawsze w każdy piątek. Ale zrobiłem kilka takiego jaja. No, na jaju się zawsze uczy się, nie, e, czyli nikt nie jest perfekt. No i także pamiętam, zawsze kończyłem audycję i mówię, no proszę Państwa, mam po, po, po angielsku, nie po, po polsku. E, e, Mam nadzieję, że Państwo się podobało dzisiaj wieczor, wieczor z nami i że posłuchacie nas w następnym tygodniu. Po jakieś kilka tygodni przychodzi do mnie station manager i mówi, co ty mówisz, jak ty możesz tak mówić, nie wolno tak mówić. A ja patrzę na jego na wariata, a on mówi, no przecież to są pacjenci, oni są tam w szpitalu, nie wolno mówić, oni że chcemy, żeby oni byli na nogi i włóż, czekli stąd najszybciej. <gry> okay. Czyli widzisz, można mylić się. Potem pracowałem też w LBC, to jest już poważne radio, to jest radio londyńskie komercyjne. W ogóle to jest ciekawe radio, bo to jest pier było pierwsze radio e, komercyjne e, samo słowo, czyli nie ma żadnej muzyki, tak jak e, w Polsce Talk FM czy inne. Okay. E, News Talk w Irlandii. Tak. Taka ciekawostka, Polska, jest w no. Ja jestem fanem Talk radio i bardzo. jak Talk FM wchodziło na samym początku to naprawdę jest takie... Jak prezenter ma fajny głos i dobrze mówi, to przecież można słuchać mnóstwo, mnóstwo. A teraz jest mnóstwo takich radiostacji, umpa, umpa, puszczają muzykę i... i, i Polecamy podcast Borysa Kozielskiego, który, który w zasadzie wszystko wyjaśnia a propos radia i, i naszych tutaj tęsknot. My mamy takie jedno sonda na naszej stronie internetowej, dosyć ciekawe już co statycji z tego, bo my zapytali ludzie, co chcecie słyszeć, jak typ muzyki, nie tylko jaki rodzaj, ale też czy to polsko czy angielsko języczne. I tu właśnie jest najciekawsza rzecz, bo Polacy niby się mówi młodzież jak dalej, jak najbardziej są słyszeć tylko angielskie i angielskie, angielskie. że zapominają o was, o polszczyznie. Jeżeli by to była prawda, to bardzo przykra, prawda. Ale My zobaczyli, że więcej jak 50%, natomiast to kilka innych kategorii, nie tylko dwóch do wyboru, więcej 50% wszystkich są właśnie w polską muzykę. Czyli to coś dobrego mówi i my będziemy jak najbardziej strzec tu na wyspach emitować polską muzykę, bo uważamy, że to jest najważniejsze dla Polaków, bo tęsnią teść trochę za tym. Tak, tutaj w Londynie jest o wiele większa jak to się mówi po polsku, po społeczność pole, polejna niż, niż w Dublinie. Zresztą Londyn jest o wiele większy. Wiadomo, że Dublin to jest półtora miliona chyba ludzi, czy dwa, a Londyn to chyba z 15 czy 16. No nie aż tyle, ale no jest u nas 8,5 miliona, to na pewno jest. No, no to może tyle, trochę się pomyliłem. I Polaków tutaj jest na pewno więcej niż, niż, niż w Dublinie. I tak tutaj właśnie myślę o finansowaniu. Troszkę nie chcę pytać, skąd pieniążki, tylko czy... Bo radio jest non-profit, z tego co się dowiedziałem. Tak jest. Eee, nie przynosi żadnych zysków, ale Koniec końców jakoś trzeba kupić czegoś komputery i różne tam rzeczy, to wszystko będzie z reklam, które będą emitowane w radio? Zgadza się, tak, nawet sam dach nad głową nie jest Aha. za darmo, czyli jak najbardziej tak. musimy e, zapewnić e, przyszłość tej radiostacji mhm. e, i właśnie komercyjnie jak najbardziej e, dżingle reklamy, banery, mhm. no wszystkie te normalnie rzeczy, co, co trzeba, żeby mhm. to utrzymać, bo faktycznie radio e, ja wiem, że nawet podcast to nie jest za darmo. Też nie, nie tylko że usługa wasza jest w tym, ale wiadomo, że też są jakieś koszty z, To kosztuje, No, ale... no dokładnie. A, ale co dopiero radio, kiedy musisz cały czas mieć ludzi, tak. dyżury i tak dalej, to po prostu jest jak piec, to jest bez końca, mm. wiesz, to jest tak jakby jeden podcast bez końca, może wyobrazić, czyli, no. Tak, znaczy my tu z Arkiem na przykład, y, pamiętam nasze początki moje, że, że ciężko to szło, ciężko z mówieniem, jak już mówiliśmy, to potem trzeba było mnóstwo rzeczy wycinać, ale teraz z Arkiem i, i Zuskę tutaj wspominamy i wszystkich innych, Biedrona, z którymi, który, którzy z nami współpracowali, jest to naprawdę radość, widzę po tych ludziach, że, że chętnie się spotykamy, chętnie nagrywamy, potem może jest to troszeczkę towarzystwo wzajemnej adoracji, ale, ale strasznie nam to dużo przyjemności sprawia i teraz na przykład parę y, tygodni temu był, by, był zjazd w Amsterdamie, takich nieformalnych podcasterów i naprawdę rozmawialiśmy z tymi ludźmi, jakbyśmy się znali, pół życia, nie było żadnych barier, po prostu spotykaliśmy się z ludźmi i, i może takie właśnie radiowe nasze konekcje, mówienie trochę do nikogo, Czyli nakręcanie, naklejenie, jak to mówię, podcastów pomaga właśnie w kontaktach z ludźmi, którzy, których nie znamy, ale jeśli się spotkamy, to właśnie, właśnie pomaga to w kontaktach takich normalnych. Człowiek jest staje y, bardziej, bardziej otwarty i, i taki może bardziej jakby pomimo tego, że podcasty są trochę mało rzeczywiste, czyli, czyli mówimy do, nie wiadomo do kogo, tak jak w radiu, ale, ale jeśli się spotkamy już, już na żywo, to, to nie ma żadnych oporów i granic. I to chyba w radiu, w radiu, w to chodzi, w radiu o to chodzi, żeby po prostu wyjść do ludzi i, i nie mówić do mikrofonu, do pustkę, tylko mówić do danego jakiegoś człowieka, którego mamy tam gdzieś w głowie. Marek? Dobrze, kończymy pomalutku. to. Ja bym chciał już ostatnie ostatnie pytanie, bo w Polsce tym jest dziwnie, a chciałbym się spytać właśnie, jak tutaj wygląda pozyskanie koncesji FM, jak to w, w, w Anglii w, wygląda. Dosyć skomplikowana rzecz, po pierwsze jest sprawa kasy i to jest ogromna kasa, druga rzecz jest, że musimy do regulatora zgłosić się czyli do państwa w tej sprawie, to jest państwowa instytucja i to jest dosyć ciekawa sytuacja, bo nie można pójść do nich z, z, z specyficzną, to znaczy tak, powiem tak, nie jest to, że jest mapa i patrzyć na mapę i wid widzicie gdzie są dziurki i tam, gdzie są dziurki, są licencje do oferowania. Jeżeli pójdziesz do nich i zapytać, czy masz w tym miejscu, czy w tym miejscu licencję, to oni automatycznie powiedzą, że nie mają. Ale jeżeli wyślisz im propozycję konkretną, to wtedy może jest jakaś możliwość. Czyli to wszystko zależy właśnie od od jak, jak jest opracowana program, jaki jest biznes model, jaki jest zespół, jaki jest cel i w ogóle jak jest potrzebność do takiego radio, bo jeżeli jest minusu takiej radiostacji to po co jeszcze jedno by było? Tu właśnie nie ma takiego, czyli tu jest ogromna szansa. Mam nadzieję, że tak samo będziemy współpracować z innymi mediami w Polsce, tak samo radiostacjami ale więcej o tym w skrócie. Może na końcu byciał chciał, tylko jeszcze, bo bardzo byś chciał, pozdrowić bardzo serdecznie Waszych wszystkich słuchaczy, nie tylko na Uważam, Uważam, to jest Wspaniały podcast i życzę Wam wspaniałych lotów, niezależnie jakimi piórkami oblepięcie się. My coraz stajemy się coraz bardziej nieskromni, tutaj troszeczkę nam szajba odbija od głowy ze względu na popularność, ale pozostaniemy normalni, znaczy mówię o sobie, nie wiem jak Arek. Dziękuję bardzo serdecznie za ten, za ten parę słów. Naszym dzisiejszym rozmówcą był założyciel Radia Orła, pan George Matlock. Dziękuję bardzo serdecznie. Londyn, transmisja na żywo. Nie tylko dla orłów, trochę inne radio. Best to be. German, Hello everybody. <laughs> Hello everybody. We just met a fabulous girl from Germany in our uh, Radio Orla party. So, um Fragens bitte um, nein nein nein kein, kein German. Kein German. Kein German. Kein German. Kind German. Nur, nur English. Nur English. Yeah. Okay. Yeah. So, um, how do you find today's party in Radio Orla? Uh, it's very busy. I didn't expect that yeah. so many people will be around, but it's very interesting. Really? We actually yeah. met very interesting people, different publications, different yeah, no. from people from different backgrounds, different, um, I'd say, um, work grounds, yeah. and so on. It's very interesting. Yes. Yeah. And you are in London. How long? What, what what you're doing? Well, I do work for the um, our call company, um, which is a tele telecommunication company. Oh, so just phones and or microphones or things oh, like that. Mm, not that uh, com complicated. Uh, okay. <laughs> um, excuse me. A friend of mine, uh, who is a very famous artist in Poland, he, he just told us uh, how to speak German properly. And he know, and he uh, told us it's uh, only one word in German uh, language which uh, we uh, we we have to know to talk in German. So now, if you if you don't mind, I will ask you something. Okay? I will tell you something in German. Okay? Ready? Oh, warum? <laughs> yeah, the question, the question is quite interesting. I could actually give you now a word which you, can <laughs> which you which you can use next time. That's vegan. <laughs> warum? So <laughs> <laughs> well, we can go on the whole day like this. <laughs> okay. The only the only word he knows in German is warum. So he, he's from Breslau, you know, just. And also uh, I know the biggest, biggest town in Germany is not Berlin, it's not uh, Düsseldorf, not Hamburg. Uh, the biggest town in Germany is uh, Ausfalt. Yes, I know what you mean. <laughs> Every road, uh, every side on the road, in each place, in each place in Germany, Ausfahrt, big, big road on the side, yeah. the biggest town in Germany, yeah. and I, I'm living on Einbahnstrasse, Einz, yeah, yeah, I know German words as well, so, okay, just, please, do not joke from German, you know, Ger German people have no sense of humor, so, you know, just, you know, yeah, sorry, sorry, sorry, sorry, <laughs> sorry, sorry, you are the exception, uh, well, um, okay, eh, uh, Because the World Championship is coming, okay? World, what Football Championship is coming. Poland and Germany are in, in the same group. What do you mean? Who will win in a, in in the match, uh, German against Poland? Who will who who will be the winner? England. <laughs> That's bad right question. That's bad question. Okay. Let's let's change the subject. Okay. Um. Yeah German in London so how do you find English people and, and London and how long do you want to stay? yeah you you're working here so, so probably. I do work and live here and I set myself a task to live this country after 10 years. Uh -huh, just... Warum? <laughs> find a find a husband. And, and, and three kids, yes. And three kids, yeah, yeah. <laughs> I think and, this is and, every woman's yeah, dream, isn't it? <laughs> yeah and live zusammen, yeah. yeah naturally. yeah. And we have a we have a fabulous uh, not girlfriend but girl from uh, Mannheim aus Germany. She's broadcasting a podcast as well. The name is Samosha .com. She she's uh, you know she she's Polish but her husband is German. Uh, grüße for for Karsten. And and, and I mean Karsten. Yeah, Karsten, yeah, he's very handsome. And you know just is uh, there a uh, lot of German people in in, in uh, London? I am sure we are. Okay. Yes, and you are from German uh, east or west or within? central? Central. Central. Um uh, <laughs> No, no, because. <laughs> okay. No, no. Just I'm asking for the just the name of the city or. or it's Frankfurt am Main. Ah, yeah, it's really really big. Famous. Yeah, one. yeah. I was t two weeks ago, no, two months ago on the airport. Very boring. Yeah, very boring. Yes. Yeah. I agree. Yeah, but the skyscrapers are very nice. Ah, uh, just during the day, not during uh, the night. Ah. Okay. So. How do you find our, um, maybe not our, but Radio Orla, the, Some prospects of the, you, you, do you know some? Uh, do you understand Polish language or, or, or things well, like that? I think in the last half an hour I, le I learned quite a few words. Okay. I'm sure you can actually approach me next time and I would okay. speak fluently in Polish. Okay. <laughs> okay. And do you know that we have uh, Miss Miss Polonia uh, 2003 in our party today? N not really. Yeah, Miss Polonia in London. So probably I suggest you will be Miss Germany in London soon. Yeah. Well. well. I'm not I, I quite sure how successful I yeah. will be. Yeah, yeah. You know, we we have connection. with Miss Polonia. Yeah. We, no, you will be Miss Germany in, in London. <laughs> so we have connection in the radio. So just prepare for the Who prepare knows? for the success and <laughs> for the success and you know probably for the. Lots of lots of nice guys coming around. We will wait up. Yeah, okay. <laughs> thank I, you so much. Yeah, thank you so much. <laughs> I left you my email, you know, just. You, and your, and yeah, your this address? this is the, the, yes. the picture blog, so yes. you'll okay. see your pictures. Thank, thank you all for you so your call much. and all the best. Goodbye. <laughs> A teraz odzew słuchaczy po naszym ostatnim podcaście. So we have a few words with a girl. She is also on the party, and she is from from far from here. She is from. I don't think. She I think is from. It. Just a few words, please. Malaysia. Malaysia. What are you doing here on the Radio Orla party? Supporting the Radio Orla Very good. And uh, how long you're here in London? Uh, almost two years. Almost three years, so you can see uh, are you are you from a uh, radio station in Malaysia or? No, <laughs> I just graduated and I'm working with Oracle. Okay and you so Malaysian people are helping. Radioola is that true? It? Uh, I mean, is people uh, from Malaysia supporting Radio Orla or is it just a company who, we, who you are working for? Company, our company Sporting Radio Orla. Very good. And can you say some words in Polish? Cześć. <laughs> Cześć. Very good, very good. So, uh, what's your name? Uh, Serena. Serena. Okay, thank you. To była Sirena z Malezji, która tutaj jest u nas na spotkaniu na rozpoczęciu, tak? To jest uroczysta impreza Radio Orla i Sirena z Malezji tutaj też jest, bo jej firma tutaj pomaga Radio Orla zaistnieć Feterze. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Thank you. Thank you Dziękuję, pleasure. Filip ciągle ciągle, Filip ciągle gada, tutaj z koleżanką z Niemiec, tak więc słodne hasło warum, ciągle aktualne. Dobra, gdzie jest mu Nie mam specjalną wiadomość. Kolejny gość spoza wyspy, spoza Wielkiej Brytanii, właściwie dwóch. Dwóch rosłych, potężnych mężczyzn w naszym gnieździe. Ja jestem bardziej rosły. No tak, ja widzę. Jesteś trochę dalej, ale już jesteś większy ode mnie. Em, tak, nie tylko dla orów. Jak okazuje się, nasze radio jest nie tylko dla orów. Z samego Dublina przybyli do nas. E, powiedzcie, przylecieliście, przypłynęliście, przyjechaliście. Jak to wyszło? serdecznie, no było kilka, mówił z strony Arek do Was, czyli słynny Szczepan Wędrowny z podcastu Nie Tylko dla Orów. E, Przypłynęliśmy, przyjechaliśmy, metro, autokar, Filip, co jeszcze było? Samolot spóźniony. Tak jest. A miotła? Też była. Też było I pióra, oblepione woskiem. Oczywiście, tak jak Ikar. Tak jak Ikar. Tak jak Ikar. Ale to ja spadłem, Nie. bo tylko jeden z nich spadł. Tylko jeden? Tak, to no był Dedal i Ikar. No Ikar był szalony, za wysoko... A potem za nisko. To ja jestem Iga. A To ty a, jesteś ten szalony. A to nie ja byłem Ewą. To przy okazji serdecznie pozdrawiamy fanów Eurowizji dzisiaj. Od Radia Orła i od, nie tylko dla Orów, podcastu z samego centrum Dublina. Pozdrowienia. Tak, ja jestem z samego centrum, a Areczek jest Dublin 8. Dublin 8, tak, to jest tak troszkę bardziej do uboczu. Czyli, o, przepraszam, że przerywam, ja takie mam manya, że przerywam, tak w podcaście też to słuchać. Ja jestem z samego centrum <śmiech> cywilizacji Anglii. Aha, no to pozdrowienia dla Dublina, dla Centrum Cywilizacji i dla troszeczkę tak dalej ze wsi. Okay? Um, panowie, opowiedzcie mi, bo wczoraj mieliśmy przyjemność słuchania waszego podcastu. Um, nie tylko dla Orów odcinek numer 28. Impreza w Kolubie Harcerza. Opowiedzcie, dlaczego, skąd się to wzięło i jak znaleźliście się u nas w Radiu Orła? To może Filip, bo Filip jest yy, tak jakby głównym Hmm. Prowodyrem. prowodyrem tego podcastu, głównym autorem, pierwszym prowadzącym ten podcast od zarania dziejów, jak to mówi Łukasz Witkowski z Detroit. Proszę bardzo, Filip, jak to było? Tak. A popatrz, nie wygląda tak tak prowodyrcze. Tak, ja, ja mam taką koszulkę, którą zrobiłem, jak byłem ostatnio na wystawach gościnnych w kraju. Mam napisane te tej koszulce ojciec dyrektor z wielkim logiem, e, nie tylko dla orłów, a dla przyjaciół, czyli dla Zuski, ZUSKA na mnie na, e, mówi faszysta. Bo ja tutaj rządzę i narzucam swoje, swoje zdanie. Skąd się wziął pomysł o podcaście? Wszystko jest oczywiście pomysłem naczelnego ojca dyrektora, czyli Łukasza Witkowskiego, bo on, jak wielu, wielu podcasterów skłonił do nagrywania. I pewną jesienną nocą, siedziwszy, siedziwszy przy komputerze, stwierdziłem, że warto nagrać swój głos. Nagrywałem chyba z 23 razy jakieś 15 sekund. No i. Tak, to wyszło. No. Zacząłem nagrywać troszeczkę o Irlandii, o tym, co robię, kim jestem i, i dlaczego jestem taki miły, sympatyczny i przystojny. No bo no, szukałem jakiejś żony, dziewczyny, ja, bo tak ogólnie się nie, nie udawało normalnie. I myślałem, że może radio to teatr wyobraźni i pomyślałem, że skoro mam taki miły i sympatyczny głos, to może jestem równie miły i sympatyczny i ładny. Ale nic z tego nie wyszło. Arku, dlaczego nie wyszło? Nie wyszło, bo słuchajcie, nigdy, nigdy monolog nie wygra z dialogiem. Zawsze, choćby nie wiem jak najlepszy, Choć jak największy, najlepszy monolog nie wygra nas, z najgorszym dialogiem. Tak więc do, dokoptowałem się ja do tego, do tego pociągu, skoczyłem na skrzydła do Filipa dla Orłów i robimy w tym momencie najlepszy show na Wyspach, niekoniecznie Brytyjskich. No, najlepszy show na Wyspach, zaraz po Radio Orła, bo przecież to my was gościmy, nie wy nas. Chociaż ty, widzę, dokumentujesz naszą, em, naszą rozmowę. Nie wiem, czy to się znajdzie na następnym podcastie, oby nie. Wszystko pójdzie, ja ładnie potnę i tak będzie, że pójdzie. Już się boję tego podcastu, niemniej na pewno będziecie go słyszeć u nas w radiu, w radiu Orła. Panowie, panowie z Dublina, co powiecie jeszcze swoim radiosłuchaczom, bo przecież również jesteście częścią naszego radia, bardzo dużą częścią, bardzo fajną częścią, bardzo wesołą. I przystojną. Jak najbardziej, Mówię tak. Sobie. I już, a już a się zazdroszczę. I już, już sławną, ale jeszcze niebogatą, ale to też nas czeka. To jest już tylko jedna. I... Na razie dopłacamy do interesu, ale pogadamy z nikiem tego radia. Mówił, że sypnie groszem. Hmm. Pozdrawiamy, George. Pozdrawiamy. Um, także um, jednym słowem: kupiliście bilet w jedną stronę y, i bawicie się, walczycie z podcastami, a robicie coś dobrego? To Myślę, może. Mi się wydaje, że... Przepraszam, że ci przerwa? Oczywiście, tak, masz Nie, prawo. mi się wydaje, że robimy to, co lubimy i może nie, nie do końca, to, to może zabrzmi trochę jak blu, blu, bluźnierstwo, że nie do końca liczymy się słuchaczami, ale robimy przede wszystkim to, co nam się podoba i to, co chcemy robić. Arek mi i Zuzka dzielnie w tym pomagają i chociaż to wszystko jest zarejestrowane na mnie, to nie uważam, że, że, że, że Zuzka ma prawo na mnie mówić, pr przepraszam za słowo, faszysta. Ktoś musi troszeczkę tym bardziej rządzić, ale przed nasz podcast przewinęło się chyba z 12 osób. Pozdrawiam tutaj Biedrona, jego żonę i... mnóstwo Bono. I Bono się też przewinął, tak, i, i, i poznawiamy, pozdrawiamy pole i w ogóle. E, więc e, słuchajcie, pozdrowienia od e, nie tylko Laurów, z samego Londynu, specjalnie dla Was przylecieli do Dublina na Miotłach. Telemost. Telemost, Telemark. E, no, dopóki to będzie się naszym słuchaczom podobało, to na pewno, na pewno będziecie istnieć. E, chociaż, jak mówisz, Troszeczkę się nie liczysz. A ja chciałem powiedzieć, żebyście, żeby słuchacze, jakby mieli troszeczkę za dużo czasu, po prostu brali swoje mikrofony komputerowe do ręki, nagrywali i po prostu audycje publikowali w internecie. Cokolwiek by to nie było, o czymkolwiek by to nie mówili, ważne, żeby nikogo nie, nie obrażali, puszczali Peter, a może któregoś dnia, tak jak my, zaistnieją na łamach i na, na falach Eteru Radio Orła. Proszę, prosimy pisać do Łukasza Witkowskiego. On po prostu jest podcast i do Jacka tym jak oni są najlepsi w tych, w tych klockach a propos właśnie zaczynania i są mili, sympatyczni i przystojni tak jak każdy prawie podcaster i zapraszamy. Okej, okay, albo do Radia Orła, redakcja Małpa Pozdrowienia, przepraszam, pozdrowienia pozdrowienia, .com, pozdrowienia oczywiście pozdrowienia okej, okay, pozdrawiam, nie tylko dla Orów z Dublina. Ja chciałem serdecznie pozdrowić Zuzę, która została na gospodarstwie domu, no bo ktoś musiał polecić, żeby ktoś mógł zostać i oczywiście pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy serdecznie, wszystkich podcasterów polskich i oczywiście moją żonę i moje trzy kochane dziewczyny. A tu opis, ten co nagrodę dostałeś, dostałeś już? Co nie. To poza anteną. Może troszeczkę muzyki, bo nie. Brzeźniki, kurde! Nawet 5 minut na za mało! Myśmy mogli dać O Boże, to za duże! Pierwszy podcast miał chyba 17 minut, a teraz już zajęliśmy do No To tylko się nikt nie chce Ale to już jest za dużo. ja wiem, że tego się nie da słuchać. Super. No dobra, czekaj, muszę. Tutaj... Kiedy jest minutę? Mogłeś minutę? Poczekaj, tutaj ten 20-40. Tu. Tu. Czekaj. No, tutaj 20 jako podkład mógłbym wam dać. Nie? A, że po prostu poleciało ty, parę, parę, parę... Nie, parę, no bo wie? zawsze po podkładzie idzie. Jak wiesz, rozumiesz, na podkładzie idzie wokal. Nie tak jak wy, jakoś tam o matce odwalacie. A, dobra. Amatorka się, że wyłącz to dobra Sprzęga Sprzęga, strasznie sprzęga Ale nagraliśmy, że ta amatorka Widać z tego mikser Weźmy nie lubię się, kurde, Josh mi łapur Zupełnie prywatnie Josh mi łapur, Dwóch przystojnych, atrakcyjna grupa to jest tendencyjna Ku mordowci, polemika, nie tylko dla Orłów, podcastu klasyka. Ale głośno. Tak jest. To było nie tylko dla Orłów, specjalnie na żywo dla Was, Radia Centrum Radia Orła, Londyn, Europa. Jak mówią najpiękniejsza część tej, tej części Europy, tak? No, jedno wyjdzie dla Orłów, ale telewizja być może. Właśnie. Ja. Tak, o to chodzi. Będzie telewizja. Będzie telewizja? Kiedy? Będzie. No, kwestia jest nie studio, bo studio już jest, tylko gdzie, skąd będziemy to manować i jak to wyjdzie. Staram się, przygotowałem dwa radia to i przygotuję jedną telewizję, nie? Świetnie, dziękuję. No, myślę, że na pewno zaczniemy tak samo tutaj, tylko będzie kanał broad, high speed, brod do optycznym, kablem wejście. A jeżeli będzie trochę szczęścia, to wejdę na satelitę, bo to jest... Satelita jest lepsza. Proszę? Satelita chyba jest lepsza. No, satelita jest lepsza, ale to nie zmienia sytuacji, że w tej chwili broadband się poszerzył, superhighway i, i wcale ten kablówka, bo to są typu, typu kablówka, że tak powiem. Ja uważam, że tak samo jak multimedia się rozwijają, po prostu co będzie robione. Bardziej, jaki program? Czy będzie... Ja wam ja powiem, czego to nie ma prawdziwej, uczciwej reporterki, jest, to jest potrzeba, prawdziwe z ludźmi, nie, nie może, radio to powinno być, to samo z telewizją, nie powinno być, że się boimy, nie powinniśmy być zastraszeni jak to się mówi, narodem, a tak wygląda na to, że cały czas, nawet jeżeli byście się zjawili pod polskiem w ciągu dnia, Ko tej ściany płaczu, to zorientujecie się bardzo szybko, że podejdą do Was policjanci i będą Was zaczepiać. Co Wy tu robicie? Co jest bardzo bezczelne. Tu jest ściana płaczu gdzieś? Proszę. Tu jest gdzieś ściana, ściana płacu? No taka, taki, tak się to dawno miejsce nazywało. A w centrum tam gdzieś, tak? To jest przy Polsku, po naprzeciwko takiej małej kafejce, po prawej stronie, jak jest Polsk, po prawej stronie, tam jest taki ma, są dobre towary, sprzedaje, to muszę zareklamować go polskie i ceny są w miarę dobre, ale chociaż o coś, że ta, na tej ulicy, tam ludzie to zawsze się spotykali, szukali pracy. No i w tej chwili są strasznie szykanowani przez policję, to jest prawda. No, pozdrawiamy. Gardłem, pozdrawiamy. I jeszcze raz dziękujemy, to był pan Tomasz Perek, Radio Orła, no i przyszłość może Telewizja Orła. Jeżeli... Albo coś innego, bo to jest moja telewizja, przepraszam, no, tym razem. Bądźcie czujni i gotowi, czy mówię, Stecium. Dziękujemy. My się zbieramy, dziękuję bardzo. Weź karteczkę, weź kajecik, weź ołówek, do nas napisz kilka słówek. Nie tylko ta Orłów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 w łóżku razem mamy jedną kołdrę i spędziliśmy naszą pierwszą noc po 30 podcastach, w zasadzie razem, no nie, może, może nie 30, ale prawie 30, spędziliśmy pierwszą noc razem. Arku, najpierw chciałbym się dowiedzieć o Twoich wrażeniach na tej pierwszej nocy, a potem może jak było wczoraj na partii Radio Orła. Na szczęście, mimo wspólne kody, mamy, mamy osobne ręczniki. Tak więc, słuchajcie, ale jak to mówią, nie narzeka się, bo mieliśmy taki pokój zarezerwowany, pokój double. No, spaliśmy w jednym łóżku, czyli to wam strasznie chrapie. No ale to nic, słuchajcie, jesteśmy w tej chwili po śniadaniu, typowo angielskie śniadanie, czyli płatki, owsianka, jamik pomarańcz, nie? i mleko zimne do tego, no ale nie było źle teraz właśnie wybieramy się na miasto, pochodzi troszkę po Londynie mamy parę spraw do odwiedzenia a wczoraj cóż, już bardzo przyjemnie, bardzo miło otwarcie, uroczyste otwarcie emisji radiowej przez Radio Orła, taka mała imprezka dla przyjaciół mieliśmy przyjemność poznać i zobaczyć, jak to radio działa od kuchni, poznać prezenterów, szefa, pozdrawiamy George, wszystkie miłe twarze, kupa Polaków, bardzo Polaków z różnych, ciekawych, nie Polacy, nie tak, nie tylko Polacy, tu w chwili tu wtrąca, kupa właśnie ludzi z różnych, y, z różnych, tak jakby powiedzieć sobie, stron wspierających to radio. Miła dziewczyna była też z Niemiec. Miała dziewczyna z Malezji, mamy kilka słów z nimi nagrane, więc mam nadzieję, że to pójdzie lub poszło. No cóż, Londyn, ciąg dalszy. W Filip chwili się właśnie pakuje. Ja już spakowany jestem, czekamy w naszym pokoju hotelowym. Za oknem widziałem kropi mm, angielska pogoda. No tak więc, to cóż. zapraszam na kilka wejść, jeżeli się uda, wejść z Londynu. W ciekawych, ciekawych miejscach. No i co? Tymczasem to tyle w tym wejściu. Uwaga, kolejny wejście. Filip, gdzie jesteśmy? Jesteśmy przed pałacem Buckingham, Palace, Buckingham Palace. Przed mieszkaniem królowej matki, o której wspominałeś w samolocie. Tak, czy, czy byłeś już u królowej wąsiści z komin? Nie, ale trzy lata temu 3 lata temu miałem okazję ją widzieć, jak byłem i machała mi ręką. Może no, nie o mi, ale widziałem ją. A czy to była jej ręka? Słucham? Czy to była ręka królowej? O i nie wiadomo, bo na przykład pamiętasz na obrazie Leonardo da Vinci ostatniej wieczorza była jedna ręka więcej i to może była właśnie ta ręka. Eee, proszę! Państwa, jesteśmy właśnie po Buckingham Palace eee, widzieliśmy na własne oczy zmianę Warty, tak? To była zmiana Warty, Filip? Tak. Czy zrobiłeś zdjęcie? Zrobiłem zdjęcie, ale Warty tylko. Dobrze. Dużo ludzi słuchajcie, kopatory z trów, eee, oczywiście pogoda typu wolontyńska, ponad deszcz. Filip eee, nie ma parasolki, ja mam szapkę, jak zwykle. <śmiech> Taki znak rozpoznawczy dla radiowca, niech będzie. Tak, co wczoraj się dowiedziałem, że każdy radiowiec ma mieć jakiś specjalny symbol, po którym będzie rozpoznawany. Nie zawsze poznać po czapce. Czapka z Łukaszkiem Gdzie jest Filip? Gdzie się Filip zgubił? Słuchajcie. Filip robi z Królowej. Królowa stoi w oknie, ma komin czysty. Filip go przyczyścił. Jest fajnie. Dużo mówi Mnóstwo turystów. Każdy z parasolką. Każdy z kapturem. Nie wiem o co chodzi. Tutaj nas przegrywają policjanci. Na Pana policjanta w tle. A tu dalej się te, te warta zmienia. Wiecie, tacy panowie z takimi czapkami dużymi, czarnymi. Sfutra, nieźwiedziego. Sfutra, nieźwiedziego, gryzli z futra, niedźwiedziego, będzie go. Z futra, będzie go gryzli do, do, grizzly, tego ma, do tego mają takie czerwone surduty No, typowo angielskie klimaty. stoi Mamy nadzieję, że będziemy mieli z tego obszerny reportaż fotograficzny tak zwykle. to samo. Zawsze to tyle w tym wejściu. Specjalnie dla nie tylko dla Orów spod Buckingham Palace Wasi dwaj zwiadowcy on tour. I witamy serdecznie. Sklep sklep Apple Store, Regan Street, London. No i gdzieżby inaczej, proszę Państwa, można by się spotkać, żeby założyć nasze firmowe konto. Dostaliśmy zaproszenie od Przemiona do założenia Gmaila. Ode mnie. Ode mnie Przemion. też. No Przemion mi też wysłał. W takim razie małe nieporozumienie. Zatem, Arkadiuszu, mój sympatyczny, zakładamy konto. Weszliśmy na stronę tak. i, no i bo zakładamy. Słuchaczy, bo wiele tak bo wiesz, zobacz napisał jak jest do Was e-mail, a my nie no. myśli, nie widzieli my prywatne my Mamy fili, prywatne mamy i wszyscy piszą do mnie, ja po prostu z tymi e mailami się już nie, nie daję rady, po prostu tyle przychodzi poczty. No i dobrze, mamy tutaj, yy, mamy tutaj yy, stronę i imię, czyli. W miejscu, gdzie jest imię, napiszemy redakcja, tak? Tak jest. W miejscu, gdzie nazwisko, napiszemy nie tylko dla orów. Tak jest. I pożądany login, czyli zrobimy adresy dla Państwa bardzo prosty. Nie tylko dla orów, pisane razem. Małpa albo Ed, jak to mówią anglicy. googleemail.com, czyli pewnie będzie gmail.com Tak, to będzie wspólny nasz e-mail. To będzie e-mail do Zuzy, do Filipa i do Arka. Tak, prosimy pisać na ten e-mail. na pewno.. Będziemy po prostu sprawdzać ten e-mail, albo ja, albo Arek, albo Zuza. Każdy będzie miał dostęp wszelkie listy miłosne do Zuzy, jak i do Filipa. E, mile e. widziamy. Tak, e, tak. Zuza nie będzie czytać moich. Proszę zawsze pisać, na przykład, jeśli Państwo będą pisać do Arka, czyli co w tytule proszę pisać do Szczepana, do Zuzy, albo do mnie, na przykład. Hasło mamy już wybrane, takie samo jak na stronie. E, własne pytanie wybieramy, czyli jak Zuza ma na imię. To jak jest to, na... imię. Zu... Nie, To jest odpowiedź. To jest odpowiedź. To jest pytanie. Nie, tu masz y, jak na imię ma Zuza. To tego teraz y, nie powiemy. Panie. Tak, nie powiemy jak Zuza ma na imię. Oczywiście mówimy o imieniu na bierzmowanie. Drugi e-mail mamy do Arka, prywatny, może być. A zrób po przecinku mój. Da się? No, myślę, że się da się. bardziej e, Nie, nie, średni, czekaj, tu masz. średni. Tu masz ten, i Dobra. teraz ten, i mój. Strasznie to, to jest tam skomplikowane. O, już wiem, już idzie. A jak, Akadiuszu, twoje pierwsze takie doznania, o, e, oficjalne z makami, bo wiem, że w pracy masz maki. Mam no, w pracy maki, dla mnie to nie jest nic nowego. Czasami, jeśli trzeba, po prostu używam, używam w pracy Mcintosha. Pamiętamy podcast, który był e, telemostem, jak to, do pracy poszedłeś i, i, i się łączyłeś ze mną z Poznaniem. Dokładnie. Dokładnie. Trzymaj, chwil, trzymaj mikrofon. Dobrze. Mamy hasło, tak? Tak. No, to są e-maile. E Lokalizację jeszcze musimy zrobić, bo to jest e, niezjednoczone Królestwo, ale Irlandia. Naciśnij i. Poszło, poszło. Wiekopomny moment, Mamy proszę konto. Państwa. Wiekopomny moment. Mamy konto. Nasze pracownicze. Tak, konto firmowe, służbowe, podcastowe. Tak, yy, Arek wchodzi na skrzynkę. Naszym e-mailem jest, nie tylko dla orów, pisane razem, Ed albo, mało jak mówią Polacy, gmail.com albo googlemail.com Zawsze tak. dojcie. Weź kajecik, Waś do nas napisz kilka słówek, nie tylko warów, orów gmail.com. Kolejne wejście, witamy serdecznie, taka cisza tutaj dzisiaj w studiu, bo już jesteśmy w studiu. W studiu, w, w jakim studiu jesteśmy Filip? W studiu BBC i tutaj nam znajoma, która nam sponsorowała ten wyjazd Hongkongu, ona tu ma znajomych w BBC i dlatego jest tutaj, no jak, jak fotografik wypowiedział ciemnie, a tutaj y, y, ci, co mają słuchawki na głowie, mówią, że jest taka cisza y, sterylna, więc dlatego jest tak tutaj właśnie, właśnie dobrze słychać. Tak jest, bo Filip się stara o pracę w BBC i dał swoje CV i nie wiemy, co z tego wyjdzie. W każdym razie, przy okazji mamy okazję zobaczyć studio BBC w Londynie. Tak. I właśnie kończąc tutaj, Przepraszam, wypiłem jakąś herbatę, właśnie minęła piąta klok I wypiłem jakąś herbatę i trochę głos mi się zmienił. Chcielibyśmy się z Państwem już pożegnać z, Lond z Londynem, z Państwem i z Londynem, gdyż pomału, pomału będziemy na nasz samolot i będziemy do Dublina, gdzie zapewnie na nas będzie czekać nasza ulubiona brunetka, czyli Zuzanna. To tyle podcastu londyńskiego, tak Filip? Tak, to tyle i będziemy do Zuski, bo jesteśmy stęsknieni. Dwóch przystojnych, atrakcyjna. Grupa to jest tendencyjna. Humor dowcip. Polemika nie tylko dla orów. Podcastu klasyka. Więc moi drodzy, witam was. Jest poniedziałek rano. Ja tutaj, nie tutaj robię w ogóle. Skoro świt musiałam wstać, 13 taksówek, 15 autobusów. Dojechałam na lotnisko, żeby przywitać tutaj moich chłopców z redakcji. No i wypatruję, czy idą już chłopcy, czy nie. Mam tutaj ich przywitać chlebem i soją. A! O, cześć brunetka, cześć. No cześć stary dziadzie, cześć, rozumiem. No jak było chłopcy, jak było plecy, mamy z dla Ciebie, ja mam W tak, plecaku pełnym przybór. Aha, zobaczymy jak coś na O. o! Że za, nie, nie, Co to? Proszę Państwa, za o koszulkę z Londynu. Nie tak miało być, ale nie bardzo ładna. A przymi przymierzysz? Y teraz? Tak, tak. Nie, bo się wstydzę. Dlaczego? Na koszulce jest napisane Some idiot went to London and all I got was this lousy t-shirt. No i to właśnie... To jeden rozmiar i jeden smak to chyba. To nie będę otwierać. To smak herbaty o piątej. A to czarne taki, no dobra. Czarne wyszczupla. No właśnie. A to i tak będzie ciemno i będzie widać. To. To tam. Założysz tą koszulkę, bo chcielibyśmy. Nie, nie, tam, tam, tam, bo chcielibyśmy zobaczyć, jak, jak wyglądasz. Dobrze. Dobrze. Zrobimy ci zdjęcie, będzie w Audiolandii. Dobrze, to kończymy to wejście i co, Arek? Jak Londyn, jak Londyn, jak Ci się podobało? Bardzo fajnie, słuchajcie, ja miałem szansę skorzystać i skorzystałem z tej szansy, by pierwszy raz w stolicy w stolicy Wielkiego Świata. A kto Cię oprowadzał? No oczywiście. Oprowadzała nas Matka Teresa wraz z Filipem tak, więc było ciekawie kilka, kilka ciekawostek zobaczyłem tych, których trzeba koniecznie zobaczyć w Londynie no i oczywiście sam pobyt w redakcji Radia Orła, być na żywo przy dziękujemy Łukaszowi z Detroit, że nas tam nagrywał, ja dzięki temu mam jego nagranie Chodźmy na śniadanie, jecznicę z bekonem i chodźmy tak. z tego lotniska, bo tu już ten... No Zmęczenie, zmęczenie jesteśmy. To jest Dokładnie, dziękujemy. Tutaj w tej chwili żegnamy, jesteśmy w tej chwili w, w poczekali, jest troszkę ciszej. Cicho tu, nie? W ogóle. Tak, tak. Cicho, bo to jest taki lounge, to jest taki lounge na lotnisku w Dublinie, a w tej chwili spadamy na full Irish breakfast. No i się z Państwem żegnamy, ze słuchaczami. E, dziękujemy, że byliście z nami w tej kolejnej podróży. Tym razem do Londynu i oczywiście zapraszam na następne podcasty. Może już nie z podróży, ale na pewno... Na pewno, na pewno ja nie będę podróżował, Arek się wybiera na, na wakacje zasłużone, po prostu chce odpocząć. Jak i od nas, od podcasterów, bo już ma nas dość. Jak i od Irlandii. Ale o tym Arek powie w następnych podcastach. Gdzie jedzie? Dokładnie. Dziękujemy serdecznie. Zuza, na koniec dwa słowa. No, ja nie jestem wstrząśnięta cały czas. Także ja nie, nie mogę, zanim mówiłam z wrażenia. No, ja już jestem głodna, więc chodźmy. Chodźmy, słuchajcie, idziemy, bo pekon stygnie. Serdecznie dziękujemy i zapraszam ponownie. Cześć. Nie tylko dla Orłów, trochę inne radio. Podcast jest dostępny pod adresem radioorla.com. Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio Orła.